Słuchacie podcastu Inny Koncept, ja nazywam się Paweł Duraj i w tle słychać pralkę. Pomyślałem, że skoro już i tak mam do nagrania te parę wstawek, a przecież za oknem rzeczy hałasują, w mieszkaniu hałasuje pralka, wentylator komputera i w ogóle co chwila ktoś przeszkadza, strzela drzwiami w mieszkaniu obok, whatever, no to... Po co się tym przejmować? A, usiądę od razu przy pralce, będzie tło gotowe, nie trzeba będzie muzyki szukać. O co chodzi w tym podcaście, w tym w dzisiejszym odcinku? Ano, jest to dokończenie, przede wszystkim dokończenie odcinka sprzed dwóch tygodni, poprzedniego, gdzie zacząłem omawiać zupki chińskie. Wielki test zupek chińskich zacząłem robić i omówiłem całą jedną. A dzisiaj omawiam dwie kolejne i na tym temat kończymy, bo sobie zdałem sprawę, że jednak to nie jest aż takie fajne, aż tak ciekawe. I ogólnie średnio mi się to podoba, jak przesłuchałem gotową rzecz. Chyba się powinien w tym momencie reklamować, prawda? To jest taki luksus, że niewiele osób mnie słucha. O, pralka, przełącza się inny program. Yy, tak, więc zapraszam Was na wysłuchanie recenzji dwóch kolejnych zupek chińskich i do usłyszenia po drugiej stronie, bo to nie wszystko, co będzie w tym odcinku później, będzie jeszcze jakaś recenzja. Mam nadzieję, że ciut bardziej rozwijająca, na pewno bardziej związana z kulturą. Woda właśnie się zagotowała, czajnik więc nie będzie nam bulgotał i przeszkadzał. Pomny wcześniejszych doświadczeń, najpierw wysypałem, pokruszyłem makaron, czy tam kluski do miseczki. Pokruszmy je jeszcze bardziej. Ja osobiście wolę jak one są takie drobniejsze niż długie, ciągnące się, potem one spadają z łyżki i nie da się ich nabrać i to jest strasznie stresujące to samo mam jak jem rosół, taki zwykły z makaronem z nitkami, nie przepadam za takim cienkim makaronem, ale jak już dostaję no to pierwsze co muszę zrobić to najpierw muszę jeszcze na tym talerzu łyżką poprzekrawać poskracać po, po te nitki makaronowe żeby to mi nie spadało, żebym mógł sobie wygodnie kulturalnie nabrać troszkę zupki z troszką makaronu i takie coś wsadzić do dziuba Tutaj teraz jemy wifona. Wifon, kurczak złoty. Nie było smaku, który się nazywał rosół, ale kurczak złoty, łagodny, to powinien być rosół, mniej więcej to samo. Warto wspomnieć o opakowaniu. Jest najcięższe opakowanie. To jest najcięższa zupka w tym zestawieniu, 70 gram, a jest opakowana w najbardziej taką lichą folię. Ona nie budzi zaufania. Jest, jest cieniutka, jest taka taka... no... Wygląda w ogóle tanio, jest najbliższe to opakowanie ze wszystkich dostępnych. Jest za to mm, takich sporo chińskich, azjatyckich, dalekowschodnich motywów. Na przykład jakieś znaczki, domki, które wyrażają słowa, o których nikt nie ma pojęcia, czy one cokolwiek znaczą. Wątpię, żeby znaczyły cokolwiek. A w środku, obok makaronowej kluchy są dwie saszetki. To jest rzecz bardzo już skomplikowana. Jedna jest z proszkiem. Teraz ją zaraz tutaj rozerwiemy. Też bez problemu ustępuje paluszkom. I wysypało się takie... Hmm, szaro, szarawe coś. Średnio apetyczne. Niewiele tego proszku było. Yy, I w tym jakaś pietruszka suszona zielona wystaje. I jest druga, taka hm, jeszcze bardziej kontrowersyjna saszetka, bo ona jest z jakimś olejem. Pewno olej palmowy z jakimiś łeee oki dało mi palce. Fuj. To jest, nie. To, to, to jest na nie. Ogólnie to jest coś, coś oryginalnego. O tyle, że wlewamy jakąś maś półpłynną do tej zupki na ten swój makaron. Ale ciężko jest to wszystko wycisnąć z tego małego opakowania. Całe palce sobie ukidałem tym. Wszystko mam teraz tłuste. Dotknę się nosa. To jeszcze będę mieć tłusty nos. A z takim tłustym nosem to się nagrywać nie da. Przepukamy paluszki. Ok. Mniej więcej. Chociaż tłuszcz się. Kiepsko pod wodą samą spływa, spłukuje. I nalaliśmy wody. Wymieszać trzeba, gdzie będzie łyżka, łyżka będzie gdzieś tutaj. Odstawiamy na parę minut i będziemy próbować. Co to prezentuje sobą wifon kurczak złoty. Makaron tak bardzo napęczniał, że wyszedł ponad granicę wody i to jest w zasadzie sam makaron, aż kusi mnie, żeby wody tutaj troszkę nie dolać, ale wtedy smak byłby bardziej rozrzedzony i pewno w ogóle by go nie było czuć, bo, no bo jest on naprawdę łagodny. Oczywiście, głównie sól, nieco tego rosołowego, takiego mięsnego odczucia w ustach, no, i głównie to jest makaron. Już nie jest aż tak bardzo rozmiękły jak poprzednim razem. Jest go też więcej. Na oko to widać. Nie, no, nie jest to złe, jeśli chodzi o kategorie zupek chińskich, ale nie prezentuje sobą też nic takiego rewelacyjnego. Pojedyncze jakieś kawałki zielonych ziół, takich całkiem nawet sporych tutaj można zauważyć zapach trochę nijaki no taka słona woda pojedyncze oka tłuszczu pojawiają się barwa żółciutka taka rosołkowa tragedii nie ma ale mamy gust tego makaronu za dużo jak na jedną porcję No co, no ja wiem, ja rozumiem, że nie, nie trzeba ich zjeść do końca wszystkiego, ale, ale to jak jest już. zupka chińska, czego Ty oczekujesz, żeby było to takim żeby... z rodem w restauracji? Ależ, oczywiście. Że, oczywiście, że tego nie oczekuję, oczywiście, że, że, że, że nie, ale tylko mówię, co tutaj by można było jakoś to zmienić, zmodyfikować. Najgorszy chińska. Najgorsze jakie może być, tu nic nie może być lepsze. Różnią się one między sobą, A, jest kilka tych firm i, i każda ma takie subtelne różnice. Poziomem słoności się różnią. No na przykład, albo konsystencją makaronu, tym, tym, czy, czy porca jest tak, tak, Ale za mała, coś, no, za duża, czy coś, jak coś być takiego. Jakiegoś, nie wiadomo jak tego o to dnia, chodzi w recenzji. A tam nie Dlatego robię taki przegląd, żeby mieć porównanie Bez dla potomności, nie. dla siebie samego. Ta to była pierwsza zupka chińska, czyli druga w sumie, pierwsza dzisiaj, a trzecia, ostatnia będzie za chwilę i oto przed Wami kolejna zupka. Tak coś mi się zdawało, że gdzieś po plecaku w małej kieszonce pałętały mi się dwie luźne baterie, kupione zapewne dawno, dawno temu do nagrywajki no, ale nie były potrzebne więc wylądowały w plecaku i obijały się o nie moje palce jak szukałem jakiegoś długopisu czegoś tam innego w końcu okazały się przydatne bo bateria padła, ja tutaj chcę nagrywać ludzie, co się działo, nie, po prostu nic się nie działo i nic by się nie stało bo by mi się nie chciało wychodzić po nowe baterie do sklepu specjalnie o tej porze na szczęście były w plecaku tak, nawet są dobre z tego co widzę tak, wszystkie trzy kreski a nadeszła pora na zrecenzowanie trzeciej zupki chińskiej. Smaczna porcja Kulineo Rosu I to jest najbardziej estetyczne opakowanie z nich wszystkich. Przynajmniej w mój guz najbardziej trafia. Jest najbardziej stonowane. Jest eleganckie, przeważają beże. Kolory nie są zbyt jaskrawe. Nieco takie, no bardzo stonowane. Jak odwróciłem zupkę... Opakowanie. jak odwróciłem na, drugi, na drugą stronę, no to zdziwiłem się, bo w tej tabelce, gdzie jest wartość odżywcza, dowiedziałem się, że w jednej porcji tej zupki zmieszczono aż 15% dziennego zapotrzebowania na energię. Dużo w porównaniu z innymi zupkami, naprawdę dużo. Co ciekawe też, jak je otworzyłem, to wysypał mi się blok makaronowy. Zazwyczaj te bloki makaronowe to są sześciany, plus minus, taka bryła. Ale w tym przypadku to był spłaszczony, płaski walec, czyli na no okrągłe coś takiego, w takim kształcie, zbity makaron. Co nie robi absolutnie żadnej różnicy. Jedna była tylko torebeczka z przyprawami, ze smakiem. Niezbyt duża, przezroczysta, także można było zobaczyć, co to będziemy wsypywać sobie do talerza. Już wszystko zalałem, już mi przestygło. Można spróbować. Zupka jest dosyć gęsta, ale nie za bardzo. Pływają w niej pojedyncze takie drobinki marchewki, może to jest jakiś koperek gdzieś tutaj, albo coś takiego. Na śmieci. No i jest dobrze. Zwracam dużą uwagę na te kluchy, które są. I w tym przypadku, mimo że zupka już była no, parę ładnych minut temu y, zalana, no to makaron nie rozmiękł w zupełności. On jest taki al dente. Jest optymalny. Taki lubię. Sama zupka też nie jest ostra. Nie jest zbyt słona, oczywiście jest słona. Głównie sól działa w tego typu potrawach, nazwijmy to potrawami. Yy, ale jest no, jest to rzecz treściwa, ta woda sama, jakbym spróbował. Ona nie jest zupełnie przezroczysta. Jest mętnawa, taki mętny rosołek. Faktycznie wygląda jak rosół, niemalże. W zapachu jak pachnie rosół. Nie mam pojęcia, jak pachnie rosu, ale smakuje całkiem spoko i nadspodziewanie dobrze, jak na zupkę chińską. I to jest zdecydowanie najlepsza zupka, jaką jadłem z tych trzech. I w ogóle nie kojarzę, żebym jadł kiedy indziej tak dobrą zupkę chińską. Zapraszam na podsumowanie testu i no, ja będę jadł. Wysilmy się jeszcze na Podsumowanie tego wielkiego, epickiego, heroicznego testu zupek chińskich rosołków Amino, Wifon i Kulineo. Jakie tutaj rzeczy się nam rzuciły przy recenzowaniu tych trzech różnych zupek chińskich? Po pierwsze kluchy. Kluchy, które stanowią lwią część takiej zupki. W zasadzie na nich się to wszystko opiera to jest coś, czym się mamy najeść. No i najlepsze tutaj były zdecydowanie kluchy z kulineo, bo poprzednie dwa robiły się bardzo szybko takie rozmoknięte, takie rozlazłe, zwłaszcza wifonki. Były niesamowicie bardzo miękkie już po paru chwilach. Po drugie smak. Smak nie może być takiej zupki. To nie ma być rosołek, to nie ma być nic hardkorowego, czyli nie powinno to być ani zbyt ostre, ani zbyt słone. Po trzecie opakowanie. No Jak biorę do ręki takie opakowanie, jak na przykład tej wifonki, no to już na półce sklepowej to wygląda nieładnie, a jak dotkniesz tej folii takiej, takiej miętkiej, takiej pomarszczonej, takiej dziadowskiej, to nie robi dobrego wrażenia. W środku też drugie opakowanie na smak, gdzie są esencje smaku. Mogą być albo w płynie, albo w proszku. Tylko w zasadzie wifonki miały wersję płynną. I proszek, i płyn. I niestety, ale ten płyn to nie jest dobry pomysł, bo się człowiek upaćka. Ciężko jest wycisnąć z małej foliki każdą kropelkę do końca tego płynu. A żal człowiekowi, bo przecież jak nie wyciśnie tego do końca, to pewno nie będzie wszystko tak intensywnie smakowało, jak powinno. Więc paćka sobie palce tym czymś, a potem chcąc to z palcy z myśl, to zanurza do wrzątku, który sobie już nalał do miseczki z kluchami i się parzy, no i ma do amputacji całą rękę. W zasadzie jedynym plusem tego płynnego czegoś jest to, że później mamy tłuste oka w rosole, tak jak powinno być w rosole, ale według mnie nie są te oka warte upaćkania się suma summarum, najlepszą z tych trzech ocenianych przeze mnie zupek, no to była Kulineo, ostatnia zupka, smaczna porcja rosół. Całkiem spoko, jak na zupkę chińską, naprawdę spoko. Mówiłem już we wstępie? Tak, chyba mówiłem we wstępie, że to jest średni pomysł robienie takich recenzji. W ogóle nie podobają mi się odcinki, które ostatnio nagrałem jakoś tak bez... Pasji. To wszystko się dzieje bez takiej werwy, bez wielkiego pomysłu, niestety, ale plany moje nagrywania takich rzeczy ambitniejszych spełzły na niczym, spełzają notorycznie na niczym i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Po prostu mnie osoby wystawiają, z którymi jestem umówiony, nic tutaj się nie udaje z jednym z podcasterów miałem się zobaczyć już dawno, dawno temu ale to przełożył na ostatni weekend ale tuż przed tym weekendem napisał, że jednak nie chce się ze mną zobaczyć mimo, że cholera jedna mieszka w Krakowie. Ktoś nagrywał Newcast kiedyś Fajnie się tego słuchało i w ogóle klimatyczne to było. Udało mi się z nim w końcu skontaktować, ale nic z tego nie wyszło, a ja jestem rozgoryczony, bo to nie jest pojedyncza sytuacja, tylko notorycznie się zdarza. Skoro już skończyliśmy omawiać zupki chińskie, miałem przejść na tematy bardziej kulturalne, czyli recenzja gry. Gry planszowej, dosyć ambitnej, naprawdę fajnej. To będzie wszystko w tym odcinku, więc... Do usłyszenia za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać z kolejnym umówionym gościem do podcastu i nie, ale nie będę mówić o co chodzi, bo znowu zapeszam. Zdarzało mi się to już nie jeden raz. Zapowiadałem, podekscytowany, nastawiony na sukces, a potem z tego nie wychodziło nic, bo byłem wystawiony. Zmieńmy nieco temat, opowiem wam o grze. Grze planszowej, dawno, dawno, dawno, dawno dawno temu na jakimś serwisie crowdfundingowym, to chyba było wspieram to, znalazłem akcję na wydanie gry planszowej Kacper Ryx i Król Żebraków, no i kupiłem ją, w sumie to tak zabawnie takie zbiórki działają, no bo tak, niby oficjalnie to się nazywa, że jesteś wspaniałym, cudownym, altruistycznym, pięknym sponsorem, a tak naprawdę to czysto hedonistycznie sobie chcesz kupić coś za cenę sporo niższą, niż będzie to później w sklepie kosztować. Niby, niby można wrzucić swoje 10 zł za symboliczne podziękowania wygenerowane przez automat, ale widać, że najlepiej sobie radzą takie projekty, które w rzeczywistości są przed sprzedażą tak naprawdę. A planszówki to świetnie się do tego nadają, do takiej przedsprzedaży. Sporo jest zbiórek na przykład na wydanie polskiej wersji jakiejś istniejącej już gry, ale zdarzają się też autorskie pomysły na stworzenie czegoś nowego, świeżego i takim właśnie był Kasper Ryks i Król Żebraków. W końcu pełna nazwa. To jest troszkę ryzyko, bo kupujesz wtedy kota w worku. W zasadzie, to tylko reklamy moż... w zasadzie to tylko o reklamy można się oprzeć, ale w tym przypadku jak najbardziej się opłaciło, to mogę powiedzieć. Projekt zebrał prawie 130% wymaganej kwoty i gra została wydana jakoś w lutym roku 2016 chyba. Odebrałem ją sobie i parę razy miałem okazję zagrać i gra jest naprawdę pięknie wydana zawiera mnóstwo elementów jest solidna plansza jest kilka kompletów kart mnóstwo kartonowych żetonów troszkę drewnianych klocków wszystko jest dobrej jakości ładnie wygląda od strony graficznej tak patrząc nawet na zawartość pudełka no to można by powiedzieć że gra że to jest gra za jakieś 200-220 zł kosztuje nieco mniej za 170 w sklepie internetowym można ją kupić. No dobra, ale o czym, o czym jest? Nazwa sugeruje, że jest to Franczyza od Kaspra Ryksa. To taka seria książek o XVI-wiecznym detektywie z Krakowa. Czy jakoś tak, nie wiem w sumie, bo nie czytałem. Ale Franczyza istnieje, bo jest sklep imienia Kaspra Ryksa przy rynku. Jest też piwo o tej nazwie. Też tego piwa nie piłem. Trzeba będzie sobie kupić kiedyś, jak będę grał no i jest gra w grze kierujemy jedną z grup starającą się przejąć władzę nad przestępczym światem w Krakowie w XVI-wiecznym Krakowie w sumie głównym elementem gry to jest zajmowanie odpowiednich terenów takich dzielnic, lokacji to nam zapewnia dochód zwiększa nasze możliwości werbunku zbiorów, zdobywania kart akcji specjalnych no i punkty miru nam też zapewnia i to jest właśnie główny cel, żeby jak najwięcej punktów miru, takich punktów szacunku zdobyć i w tym celu każdy z graczy wykonuje w tajemnicy przed innymi różne zadania. Zasad tutaj jest naprawdę sporo, możliwości jeszcze więcej. W zasadzie to od graczy zależy jak bardzo gra będzie chamska, więc zazwyczaj jest dość chamska, przynajmniej te partie, które ja grałem, może to dlatego, że ja zazwyczaj grałem tak bardziej agresywnie i spora część moich wysiłków idzie właśnie na wzajemne wykończenie się, żeby dokopać innym graczom jak najbardziej. Fajne to jest, że strategia rozgrywki też się cały czas zmienia, no bo chociażby przez to, że gracze mają co chwilę nowe zadania do, reali do realizacji albo dorobili się jakichś fajnych zdolności specjalnych, ale to, co jest najlepsze w tej grze, to jest kolejność ruchów w trakcie tury. Każdy z graczy ma do dyspozycji 10 punktów ruchu i realizuje różne akcje w ramach tych punktów ruchu. Niektóre z nich kosztują 3, inne mniej. No i jak już gracz się znajdzie powiedzmy na, nie wiem, piątym punkcie ruchu, to wtedy swoje akcje wykonują ci, którzy SMS-a dostałem swoje akcje wykonują wtedy ci, którzy są za nim którzy są na niższej pozycji do momentu aż go przeskoczą wtedy znowu tamten może użyć którejś ze swoich kart Dzięki temu jest spora dynamika rozgrywki. Ludzie się też nie nudzą, bo nie muszą czekać nie wiadomo ile na swoją kolej. Tym bardziej, że na Edyk już czekają, przy większej liczbie graczy na Edyk już czekają na swoją kolej. No to trzeba sporo kombinować, obmyśleć swoją strategię, co i jak, w jakiej kolejności zrobić. Jak rozplanować wydanie tych swoich paru punktów ruchu, które się będzie miało. Gra trwa minimum półtorej godziny. No i w sumie dosyć ciężko mi to stwierdzić, bo grałem zazwyczaj w dwie osoby, a graczy może być pięciu. No ale z tego co widziałem po zasadach, no to gra się powinna dosyć dobrze skalować. Klimat jest świetny. Grafika, nazwy miejscowości, tych różnych lokacji, rodzaje postaci, rodzaje akcji jakie można wykonywać to naprawdę pozwala się tak wczuć w ten łotrzykowski klimat późnego średniowiecza. No, już w zasadzie renesans to był. Zasad jest sporo i pierwsza partia może iść przez to jak krew z nosa, ale potem to się już gra naprawdę gładko, bo zasady są w sumie dosyć logiczne no i nie ma w tej grze tak wiele znowu do liczenia. Bardziej skupiamy się na tym, jak nam mogą dokopać, jak nam mogą przeszkodzić inni gracze, niż jak zarządzać naszymi własnymi zasobami. Nie, robimy, nie, nie robi się dzięki temu z tego żadna gra ekonomiczna. Zresztą jaka tu może być gra ekonomiczna, skoro w zasadzie jedynym takim twardym zasobem jest złoto, pieniążki. Jest też fajny balans między suchą strategią a losowością. Sporo akcji wymaga rzucenia kością i to od wyniku zależy jak bardzo uda się nam, jak dobrze uda się nam zrobić to co chcieliśmy. Możemy jednak te wyniki modyfikować dodając sobie kolejne rzuty albo zmieniając znaczenie tych wyników. Także jest spoko, naprawdę spoko, trzeba ryzykować ale losowość nie jest frustrująca. Największą wadą jednak jest tutaj, no, no jest jakaś wada i to jest instrukcja przede wszystkim. Gra jest kiepsko zredagowana od strony tej instrukcji. Ciężko znaleźć coś na szybko, niby w paru miejscach są skróty, co ma się dziać w danym momencie. Są przykłady, ale często są one niepełne. Samo rozpoczęcie gry jest już kłopotliwe, no bo naprawdę trzeba się zastanowić i poszukać ile tam żetoników i kart dać graczom na start. Chyba sobie będę musiał napisać to na spokojnie na karteczce osobnej i włożyć taką ściągę ze skrótem, takim solidnym skrótem, tak jak powinien być w tą instrukcję. Kto wie, może w następnej jakiejś wersji, w następnym wydaniu tej gry, podejrzewam, że będzie. No to poprawią tą instrukcję, zrobią ją bardziej przejrzystą. Fajna gra. Klimatyczna, dość ambitna. Kacper Ryks i Król Żebraków. Jakby ktoś się zastanawiał, czy ją kupić, no to polecam. Albo jeszcze lepiej, jakby ktoś chciał zagrać, to umówcie się ze mną, wpadnijcie, podziałamy coś razem.